Przanuj, nie borunąć, idzieć. Po sądzie z Franusiem siedzimy jak trusie, bo już nie pyta nikt. Nagle się zjawił. Facet starszawy i szum się zrobił w myk. Wydać, że władza bo jak rozkazał, co tydzie proszę wstać. Cisza na sali, z się zerwali, już stoi cała brać. Wstań Franuś, powiadam, no wstań, ten facet tu nie dopuści. A żeby zamknęli nas, od się. A Franuś na to, no już ci. Oj mylisz się, Franuś, oj mylisz. Na ludziach trzeba się znać Widziałeś jak się nastraszymy, Gdy on rozkazał wstać Sędzia z papierka, coś o numerka W ogóle moc ci drżnie Tacy, łowacy, mocno zobaczy Franusia, no i mnie Franuś, powiadam, dam ci za ladą. na razie mocni są. Ale starsiaby z wszystkich rozstawi, zasunie im wyjdziemy Wyjdziemy i z litrem najlepszym, do niego migiem się puścimy. A Franuś, to bardziej był ze wsi, powiedział tylko majuści. Oj mylisz się, Franuś, oj mylisz. Ten facet posłów tu ma, On wszystkim tu się, więc czyli Załatwi wsią raz dwa. Odczyt się kończy, zaraz się włączy nie powie jak ma być. Myśli troszeczkę, już za chwileczkę, Lecz on nie mówi nic. Każą mi już rączki wkładać w obrączki I mamrem pachnie już Razem z Franusiem idziem, bo musiem a on powiada cóż, że działem się, zamknie na że pary z gęby nie puści. Tyleś nie schodnik, bo w życiu. Przyjaciół mało już. Oj, mylysz się, oj mylisz. Na ludziach trzeba się znać. To tamci nas wszak posadzili. On jeden kazał stać. Posiedził na festo tej chwili. Na ludziach trzeba się spać.